Spójrzmy jeszcze Ewangelię Jana, dziesiąty rozdział. Chciałbym, abyśmy przeczytali te słowa w kontekście tego, o czym dzisiaj była mowa, a mianowicie utraty Pan Jezus w Ewangelii Jana w X rozdziale 27, 28 i 29 wierszu mówi takie słowa Owce moje, głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną I ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki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 od Boga żywego tak jak dzisiaj tutaj było wcześniej powiedziane jeśli w naszym życiu jest jakiś fałszywy Bóg to wcześniej czy później go utracimy wcześniej czy później nam zostanie zabrany skradziony zostawimy go Natomiast Pan Jezus tutaj mówi w Ewangelii Jana, że jeśli mamy w swoich sercach prawdziwego Boga, jeśli usłyszeliśmy i słyszymy głos Pana Jezusa Chrystusa, jako tego dobrego pasterza, to On mówi, że w Jego ręce jesteśmy bezpieczni. Nikt nas nie jest w stanie oderwać od Niego, nikt nas nie jest w stanie wyrwać z Jego ręki. Bóg, który jest ponad wszystkimi, który jest mocniejszy od wszystkich, trzyma nas w swoich ręce, swoje ręce i nikt nas nie może wydrzeć z Jego ręki. A więc mówi to o miejscu bezpieczeństwa, o takiej ufności, którą możemy mieć w Bogu, że nikt nas nie odłączy od Niego. Ale tutaj w liście do Hebrajczyków czytamy słowa o sercu, które odpadło od Boga żywego. A więc, chociaż nikt nas nie może wyrwać z ręki Bożej, chociaż nikt i nic nie jest w stanie nas oddzielić od Boga, to jednak nasze serce może pogrążyć się w nieprawości. I nasze serce może zostać zwiedzione obłudą grzechu, jeśli my nie skorzystamy z tej mocy Bożej, z tej mocy zbawienia jaka jest w Jezusie Chrystusie i nie upamiętamy się z tego ale jeśli pozwolimy, żeby to nasze serce przerodziło się w złe tam jest dosłownie takie słowo, które może oznaczać zło, przewrotność jeśli nasze serce zacznie się odwracać stanie się przewrotnym sercem i zacznie odpadać od wiary to w końcu i taki człowiek może odpaść od Boga i właściwie cały list do Hebrajczyków jest takim wezwaniem i napomnieniem do ludzi, którzy zaczęli w wierze którzy ruszyli z wiarą za Bogiem a jednak z czasem jak gdyby coś innego zaczęło zajmować miejsce Boga w ich sercach Gdzieś powoli zaczęli dryfować Gdzieś powoli te doświadczenia, te próby, te zmagania Przez które przechodzili Zaczęli wprowadzać w taki właśnie stan W którym zaczęli się zastanawiać, Czy to warto dalej ponosić takie ofiary Czy to warto dalej tak się poświęcać Czy to warto Na takim Bogiem iść Myślę, że nasza ludzka skłonność jest taką skłonnością do takiej właśnie religijności Michasza. Do takiej religii, gdzie Boga można zobaczyć w jakiejkolwiek postaci, ale jest to coś, co możemy dotknąć, coś rzeczywistego, taki chociażby złoty klocek. Jest to coś, co nie wymaga wiele ofiar, wiele poświęceń. Wiecie? Michasz miał to w swoim domu, nie musiał gdzieś pielgrzymować do, do świątyni, do Arki, Przymierza. To było takie wygodne, to była taka wygodna religia. Nie trzeba było wyłożyć pieniędzy, wiecie, tam, na tamtą służbę w Shilo. Tutaj wszystko było pod nosem, wszystko było, wiecie, blisko. Urządzili sobie tak, jak im się to budowało. To była taka wygodna religia. Nasze serca są do czegoś takiego skłonne. Nawet w kurcie Boga szukamy sobie wygody. Szukamy tego, co nam się podoba, co nam odpowiada, co nie wymaga od nas zbyt wiele poświęcenia, co nie wymaga od nas zbyt wielu ofiar, co po prostu jest takie wygodne. I wielu ludzi po prostu taką szeroką drogą sobie podąża. Takiej religijności. Która zbyt wiele od nich nie wymaga. Jakieś tam coś tam zrobić, coś tam dać. Trochę tu, trochę tam. Gdzieś coś tam i jest okej. Okay. Tam Cię pocieszą, że wszystko będzie dobrze z Tobą. Bo uczestniczysz w tym, czy w tamtym jesteś częścią tego, czy tamtego. Ale prawdziwa pobożność jest pobożnością, która wymaga od nas wszystkiego. Pan Jezus powiedział: że Jeżeli chcemy iść za nim, to musimy najpierw zaprzeć się samych siebie. Jeżeli miłujemy swoje życie na tym świecie, to Pan Jezus mówi: że Z pewnością je stracimy. Jeżeli chcemy iść taką łatwą, wygodną drogą, to już jesteśmy zgubieni. Też jego droga jest wąską drogą. Jest to droga poświęcenia. Jest to droga pełna ofiar. O szczęśliwości. O błogosławieństwo. O jest to najlepsza droga, jaką możemy iść. Ale nie jest to łatwa droga. I wielu ludzi na tej drodze, nawet jeśli na nią weszli, nawet jeśli na nią wstąpili, jak wędrówce pielgrzyma widzimy ten obraz, że aż do samych bram tego niebieskiego miasta od tej wąskiej drogi wciąż jeszcze jakieś drogi na boki odchodzą wciąż tam jakieś są jeszcze możliwości zdryfowania i autor tego listu nas tutaj przestrzega mówi patrzcie, żeby nie było czasem w kimś z was w pośród was Którzy zwiecie się wierzącymi, którzy chodzicie razem do zboru, żeby w kimś z Was nie było złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. A jeśli odpadło od Boga żywego, to znaczy, że gdzieś jakiś inny był przez serca. Czegoś innego to serca się już W swojej przewrotności, w swojej niewierze w prawdziwego Boga uchwyciło się jakiegoś innego Bożka.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 Staliśmy się bowiem współczesnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie, ufność, jaką mieliśmy na początku. A więc. Jeśli mamy tę ufność, którą mieliśmy, którą położyliśmy w Chrystusie jako Zbawicielu, jeśli mamy tę ufność, że On jest Panem naszego życia, że On nas zbawił, że On oddał za nas swoje życie i dzisiaj wstawia się za nami, dzisiaj jest naszym arcykapłanem, który nieustannie oręduje za nami, strzeże nas i obiecał, że nie porzuci nas, nie opuści, to tak jak Pan Jezus mówi, jesteśmy w Jego ręku ani życie, ani śmierć, ani aniołowie ani żadne potęgi niebieskie ani śmierć, ani głód, ani nagość ani niebezpieczeństwo, nic, nic nas nie jest w stanie oddzielić od miłości Bożej, która jest w Chrystusie, nic jesteśmy bezpieczni, nie musimy się obawiać ale jeśli nasze serce gdzieś dryfuje jeśli dajemy się oszukać tej niegodziwości grzechu, jeśli nie słuchamy tych napomnień, które Bóg do nas posyła przez różnych ludzi jeśli gdzieś zaczynamy hołbić jakiegoś Bożka w naszych sercach strzeżmy się aby nasze serce nie stało się przewrotnym, niewierzącym sercem które odpadnie od Boga Żywego i możesz nadal pozostać z Bożą, nadal możesz nazywać się chrześcijaninem nadal możesz myśleć że jesteś na drodze życia ale to jest właśnie ta podła religijność który Paweł mówi, że będzie powszechna W czasach ostatecznych Pozór pobożności Podczas gdy życie tych ludzi Z zaprze zaprzeczeniem jej mocy Brak realności Boga Brak doświadczenia Boga Brak mocy Ewangelii Brak mocy sprawiedliwości Brak mocy tego nowego życia Po prostu jakiś Pozór Pustka Baczcie bracia Żeby nie było w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Pan Jezus, żegnając się ze swoimi uczniami, pozostawił nam tę pamiątkę o Jego śmierci. I myślę, że nie jest nadużyciem nasze ciągłe wracanie do tego tematu. Nie jest nadużyciem nasze ciągłe rozmyślanie o Jego śmierci. Gdyż jest to miejsce, w którym jeśli nasze serca gdziekolwiek dryfują, to jest to miejsce, w którym możemy doświadczyć uzdrowienia. To jest to miejsce, w którym możemy ukorzyć się na nowo przed Bogiem i powiedzieć, Panie wybacz mi, że w to się uwikłałem, że tym się obrudziłem, że tutaj czy tam moje serce gdzieś zostało skażone i nie pozwól nikomu zostać w tym stanie. Wybacz mi, oczyść mnie, przebacz mi. Ty, panie, za mnie umierałeś, ty za mnie przelewałeś swą krew, ty za mnie oddałeś swoje życie, a dnia był Twoim, był bezpieczny w Tobie. Bracia i siostry, niechaj nikt z nas nie, nie zmarnuje tej okazji, jaką dzisiaj mamy, kiedy za chwilę będziemy łamać ten chleb z tego pielicha, aby zbadać swoje serce. Jeśli to dzisiaj to słowo, które słyszeliśmy, w jakikolwiek sposób nas przekonuje o jakiejś. Jakimś, jakim, jakimkolwiek rodzaju bałwochwalstwa w naszych sercach, to teraz jest czas, żeby z tym przyjść do Boga i prosić Go o przemianę, prosić Go o oczyszczenie, prosić Go o wyzwolenie. Aby za chwilę, kiedy będziemy brali z tego chleba i kielicha, nikt nie czynił tego w sposób niegodny. Czyniąc coś z sercem, które nie jest w pełni Bogu oddane, poświęcone. Ale żebyśmy mogli zrobić to szczerze. Żeby biorąc ten chleb i pijąc tego kielicha nasze wyznanie, które czynimy w ten sposób, było prawdziwym wyznaniem żeśmy jedno z Nim że On jest Panem naszego życia, że On jest naszym Zbawicielem i żyjemy w Jego łasce żyjemy w Jego dobroci, żyjemy w Jego zaopatrzeniu, Jego życie płynie przez nas o tym ma świadczyć ta wieczerza o tym co Pan Jezus zdobył przez swoją śmierć o to ją wspominamy nie po to, żeby tutaj teraz w jakieś być posłusznym jakiemuś kredu, jakiemuś wyznaniu. Ale chcemy, żeby to było coś rzeczywistego, coś prawdziwego. Dlatego chcieliśmy teraz jeszcze poświęcić chwilę w modlitwie. Niechaj Bóg pomoże przygotować każdemu z nas nasze serca na ten czas społeczności z Panem w tej pamiątce. Drogi Panie Jezu, tak bardzo dziękujemy Tobie, że jesteś dobrym pasterzem, który położył swoje życie za owce. Dziękujemy Tobie, że nie jesteś najemnikiem, który na widok wilka ucieka, ale Ty Panie położyłeś swoje życie za owce, aby nas ratować, aby nas wprowadzić na te niwy zielone abyśmy mogli radować się i weselić pełnią zbawienia i pełnią życia. Bez względu na to, jakie przychodzi nam tutaj na ziemi znosić przeciwności, przez jakie nam przychodzi przechodzić doświadczenia. W tym wszystkim, Panie, jeśli mamy Ciebie w centrum naszego życia, możemy się radować i możemy się weselić. W tym wszystkim możemy widzieć sens i możemy mieć pokój. To wszystko, Panie, co przechodzimy, nie... Rujnuje nas, ale raczej we wszystkim Współdziałasz ku dobremu Dziękujemy Tobie Dziękujemy za to wielkie zbawienie Które nam zgotowałeś I dzisiaj Panie chcemy przyjść do Ciebie I prosić Cię, byś Wybaczył nam i oczyścił nas Z wszelkiej nieprawości Z wszelkiego zła Z wszelkiej niegodziwości Kiedy daliśmy się Uwieść tej Łudzie grzechu kiedy daliśmy się uwieść tej nieprawości, kiedy w swej głupocie i odrzuceniu Twojego panowania przejęliśmy ster naszego życia i na nowo upapraliśmy się jakimś brudem tego świata, zasmuciliśmy Ciebie w naszym nieposłuszeństwie. Nasze serca oziębły w naszej miłości do Ciebie. wybacz nam. Oczyś nas. Ujdrów, Panie, to, co chore. Wzmocnij to, co słabe. Panie, wiemy, że w Twym krzyżu jest ta moc uzdrowienia. Twoje sińce i Twoje rany uleczyły nas. Wiemy, że nie chodzi tutaj tylko o fizyczne uzdrowienie, ale daleko bardziej o uzdrowienie naszych zbłądzonych dusz bajka to musi mieć dużo kości. prosimy Panie, ten chleb. Który łamiemy pamiątkę Twojego ciała, wydanego za nas. błogosław prosimy ten kielich wina, który błogosławimy na pamiątkę Twojej świętej krwi przelanej za nasze grzechy i dzisiaj ma moc oczyścić nas uświęcić nas abyśmy mogli stanąć przed Twoim obliczem czyści nieskalani w Twojej szacie sprawiedliwości Błogosław prosimy ten czas społeczności przed Twoim stole niechaj Twój Duch przemawia teraz do każdego serca pokrzep i posił nas odnów nas tę gorliwość i zapał by z Tobą żyć, by Tobie służyć. By o Tobie świadczyć. Dziękujemy Tobie. Dziękujemy Tobie za tę doskonałą ofiarę na krzyżu. Dziękujemy Ci. Wywyższamy Ciebie, Panie. I z wdzięcznością wspominamy to, co dla nas uczyniłeś. Chwała Tobie. Chwała, niechaj Tobie płynie. Chwała Tobie.